Cześć, tutaj Darkrzem. Witam Was w drugim odcinku podcastu filmowego. Dziś pogadam sobie o Czech Muszkieterach i ich nowym remake'u oraz zresenzuję film Wybuchowa Para. Zapraszam. Tam, tam tam, ta, tam. Powstaje nowa część trzech Muszkieterów, a w zasadzie remake filmu sprzed bardzo wielu lat. Czy to dobrze? No, powiem szczerze, że nigdy nie byłem specjalnym fanem kina w stylu przygód płaszcza i szpady piraci czy muszkieterowie e, nigdy to mnie nie kręciło jakoś specjalnie e, Pippi Lansztrung też e, ze swoim tatą piratem też nigdy to mnie nie kręciło i nigdy nawet jeżeli leciało w telewizji nie oglądałem bo po prostu może e, czasy e, renesansowe lub okolice tych czasów nigdy jakoś specjalnie e, mnie nie bawiły choć na przykład e, Piraci z Karaibów, oczywiście mówię tutaj o tych Piratach z Karaibów, którzy, których wszyscy znają z e, Johnny Deppem zro, zyskało u mnie pozytywny m, wydźwięk, tak? Bardzo mi się podobało i teraz pytanie, czy e, czy i muszkieterowie mają szansę przemówić do mnie w ten sam sposób? Według mnie mają, o ile oczywiście zostaną oni stworzeni w podobny sposób jak Piraci z Karaibów. Albo też Sherlock Holmes, który w zeszłym roku wszedł na ekrany kin i też bardzo mi się podobał. Został zrobiony tak jak trzeba, czyli nowocześnie, postać została odświeżona, nie mieliśmy już zwyczajnego dżentelmena, e, e, swawolnego detektywa, tylko człowieka, który naprawdę znaczy został, postać została pokazana, zinterpretowana inaczej niż dotychczas i właśnie to powinno też zostać zrobione w ekranizacji trzech Muszkieterów, jak też zostało zrobione w Piratach z Krajów, gdzie motyw piratów został dość mocno odświeżony. Oczywiście nie został jakoś strasznie odświeżony, ale mieliśmy tutaj pewien misz-masz, mieliśmy wyrazistego bohatera, Jakiego jeszcze nie widzieliśmy, i teraz czyli muszkieterowie? Nikt, też nie wiem o co tam za bardzo chodzi. Wiadomo, Dartanio, Dartanio. Tak, poza tym, chyba to, na tym się kończy moja wiedza o tych muszkieterach. Jeszcze tam był jakiś kardynał. Jednakże, czy, można być czy mogę być pozytywnie nastawiony do tego filmu? Obecnie mam pewne obawy. Dlaczego? Po pierwsze film zostanie, będzie robiony w technice trójwymiarowej. A dlaczego teraz robi się filmy w technice trójwymiarowej? Żeby zgarnąć więcej pieniędzy. Bo jak wiadomo, teraz trójwymiar sprzedaje się najlepiej. Niestety duża część filmów właśnie robionych w nowej jakości obrazu nie jest choćby dobra. A, a na pewno nie wybija się już ponad ogół, jak na przykład awatar, od którego zaczął się, można powiedzieć, cały szał i teraz to jest pierwsze moje zastrzeżenie drugie, obsada i reżyser bo kiedy widzę w obsadzie kogoś takiego jak Milejowicz i całą masę nieznanych mi nazwisk, to już źle rokuje dla tego filmu, I nie wiem Luke Evan, Evans chyba skądś jeszcze go kojarzę ale reszta Matthew McFadden Juno Temple no niestety dla mnie to jest całkowita abstrakcja oczywiście yy, pojawiały się też bardziej znane nazwiska jak Christopher Waltz bardzo dobry lub też Orlando Bloom, trochę mniej dobry niestety jak możemy zobaczyć na plakacie będą to postacie co najwyżej epizodyczne, co najwyżej trzecioplanowe gdyż pierwsze mamy oczywiście Milajowicz całą masę nieznanych mi aktorów a dopiero potem With Orlando Bloom and Christopher Waltz oczywiście przy Christopherze Waltzu yy, mamy napisane, że dostał już on jednego Oscara tak więc jedyną bardziej znaną mi postacią w tej całej obsadzie jest Milajowicz oczywiście jedyną z tych, którzy mają grać coś więcej niż tylko jakieś 5 minut. Milajowicz, która, jakby to ująć, no lekko powiedziawszy, nie jest dobrą aktorką. A oczywiście, jak wiemy, przeniosła się do kina dzięki urodzie. Teraz będzie nowy film Resident Evil, którego nasze się nie ma zamiaru oglądać ale to też dzięki temu filmowi płynnie teraz przejdę do reżysera, który jest reżyserem yy, do reżysera trzech muszkieterów, który także reżyseruje Resident Evil Afterlife w 3D. I teraz Paul WSWS W.S. Anderson kiedy spoglądam na film web i widzę, że prawie okej, okay, nie prawie, żaden jego filmów nie ma w oceny większej niż 8, no to coś tutaj jest nie w porządku bo takie niestety filmy jak Mortal Kombat jak Death Race jak cała saga Resident Evil ok, prawie cała saga Resident Evil czasami często był producentem, czyli też miał wpływ na ten film na te filmy no to niestety nie napawa mnie to optymizmem szczególnie, że muszkieterowie aspirujący do no według mnie bycia czymś w stylu Piratów z Karaibów no sorry winę tu, ale ja tego nie widzę ale także możemy już spoglądać na pierwsze zdjęcia z planu no i tutaj można powiedzieć, że nie ma się do czego przyczepić stroje są, aktorzy są jacy tacy są, ale są jakieś scenografie w miarę dobrze wyglądają więc tutaj mam nadzieję, no, nie powinno być tutaj żadnych zastrzeżeń, ale też trójwymiar. Trójwymiar pewnie nie będzie robiony tak jak awatar, czyli specjalnymi kamerami, bo to pewnie za drogo by wyszło, ale najprawdopodobniej będzie to zwyczajne przekonwertowanie filmu za pomocą techniki komputerowej i będziemy mogli sobie oglądać ten film w kiepskim, bo kiepskim, ale trójwymiarze, dzięki czemu on się sprzeda. Tak więc, Czemu Szkieterowie, 15 kwietnia 2011, wielkie obawy, no ale może się udać. A teraz Wybuchowa Para i chwila znęcania się. Kiedy postanowiłem wybrać się na film Wybuchowa Para z Tomem Cruzem i Cameron Diaz, nie podejrzewałem jeszcze jak słaby, jak denny i jak... Nie do oglądania będzie to film. A tutaj od razu przypomnę, że do wyboru miałem jeszcze dzwoneczka i uczynne wróżki. I możecie się śmiać, ale teraz nie jestem pewien, co byłoby lepsze. Dlaczego? Otóż w filmie, film Wybuchowa Para w założeniach twórców miał być pomieszaniem filmu, akcji i komedii romantycznej. Szkoda tylko, że z tego pomieszania nie wyszła, jak zwykle nie wyszła dobra komedia romantyczna, która niestety nie jest w ogóle śmieszna, ani nie wyszedł dobry film akcji, bo kiedy y, widzę Toma Cruz'a jako super agenta robiącego rzeczy niestworzone i niemożliwe do wykonania, jak na przykład skakanie z maski auta na inną maskę, jak y, wybijanie całej armii agentów federalnych on sam oczywiście ją wybija nic a nie zostając przy tym rannym albo też yy, możliwość ucieczki przed całym garnizonem antyterrorystów no wybaczcie, gdyby to był film z lat 90 kupiłbym to gdyby to był film kina klasy B kupiłbym to Gdyby to był film z Sylwestrem Stallone lub Arnoldem Schwarzeneggerem, chętnie bym to oglądał. Ale Tom Cruise, którego no mimo wszystko lubię, bo według mnie jest to naprawdę dobry aktor i on zniża się do tak niskiego poziomu, no wybaczcie. Wiem, że on teraz może przeżywać ciężkie chwile. Kościół scientologiczny niezbyt dobre filmy, w których gra, a niestety jakoś się na to decyduje, no ale w końcu trzeba jakoś zarobić na chleb. To wszystko być może spowodowało, że postanowił zagrać w tym filmie. Cameron Diaz, o nią, się specjalnie, yy, o nią się specjalnie nie rzucam, gdyż, no, aktorka z niej jest jaka jest, czyli słaba. A to, że zagrała w tym filmie, no cóż, miała zagrać głupiutką blondyneczkę. Zagrała głupiutką blondyneczkę, no. Tak jak prawie w prawie każdym filmie, w jakim gra. No dobrze, ale o czym jest ten film? Niestety tutaj z Fabuą jest naprawdę ciężko. Nie wiem, czy mówiłem w poprzednim odcinku, że nie potrafię opowiadać Fabu, a tak jest. Więc tutaj już jej nie opowiem, bo nawet nie wiem zbytnio o czym ten film jest. Ogólne założenia są takie, że supertajny agent, Tom Cruise, poznaje przypadkowo Cameron Diaz. I mieszają tam w intrygę superagentów, e, oczywiście Toma Cruza goni cały jego e, dział, tak, wszyscy jego dawni koledzy go gonią z pracy, gdyż myślą, że on ich zdradził i tak dalej, i tak dalej. Nie spodziewałem się, że można zrobić tak durną fabułę. Ja wiem, że jest to komedia romantyczna, ale miałem nadzieję na chociaż, no... Chociaż przynajmniej taką ociupinkę. Ociupinkę. No, przyzwoitego kina akcji. Nie dostałem tego. Nie dostałem tego. Nie wiem dlaczego. Być może to przez. Po pierwsze. Tragiczne sceny kaskaderskie. Dlaczego są one takie tragiczne? Po pierwsze. Całkowita ich nierealność. Ja, to nie jest Matrix, to nie jest y, Incepcja, bo to nie jest film y, fantastyczny. To jest film, ki, y, to jest film akcji, tak? przynajmniej w założeniach. I kiedy oglądam film akcji, chcę oglądać coś, co się może wydawać. Żebym się mógł jakoś identyfikować z tym bohaterem. No niestety jest to całkowicie niemożliwe. Gdyż najdurniejsza scena akcji w tym filmie, czyli pościg na autostradzie, gdzie Tom Cruise sam rozwala jakieś 5 czy nawet sześć y, samochodów rządowych, wymordowuje z wszystkich agentów sam, nie zostając przy tym w ogóle rannym i robiąc słodkie minki, no bardzo przepraszam, ale to chyba nie jest film dla mnie. Inna scena, kiedy y, praktycznie wymordowuje y, całą załogę samolotu, która się na niego się rzuca, a następnie samolot ląduje samolotem, awaryjnie, samodzielnie, no to błagam, to nie jest film dla mnie. Ale pomyślmy tutaj też od aspektu komediowego, bo może skoro nie udało się im w filmie akcji, oj tutaj przypomnę, że film akcji powinien być dobrze zrobiony technicznie. Niestety w dzisiejszej epoce komputerów twórcy e, Night and Day nie pomyśleli o czymś takim, że można zatrudnić kogoś lepszego od e, zielonego tła od Greenboxa, gdyż nawet to jest w tym filmie tragiczne. I Greenbox widać strasznie Ale może twórcy postarali się o jakiś śmieszny żart. Niestety nie gdyż e, teksty typu with me, without me, with me, without me, without me, with me Błagam to już tutaj czuć, że ten film jest po prostu słaby. A kiedy widzę Toma Cruza w rurkach przez, przez prawie cały film, ooo, to jest po prostu straszny i nie do pomyślenia. Dlatego film wybuchowa para. Nie oglądajcie. Ja spróbuję za to nadrobić dzwoneczka, bo mam nadzieję, że będzie to o wiele lepszy film. I na tym kończę drugi odcinek podcastu filmowego. Jak Wam się podobało, piszcie w komentarzach, w komentarzach yy, piszcie słowa krytyki, co tylko Wam się na język przyniesie. Ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Cześć!